Zimowe opowieści Lucy Montgomery Boże Narodzenie Młodych Ozbornów Kuzynka Myra przyjechała na święta Bożego Narodzenia do domu pod Jodłami, a wszyscy młodzi Ozbornowie byli gotowi stanąć na głowie z radości. Deby, który tak naprawdę nosił imię Charles, nawet to zrobił, ale miał zaledwie osiem lat, a jak wiadomo, ośmiolatkom brakuje godności. Pozostali jednak, jako ci starsi, nie mogli sobie na coś takiego pozwolić. Przyjazd kuzynki wzbudził wielki entuzjazm w sercach młodych Osbornów, czego jednak nie można było powiedzieć o samych świętach. Frank wygłosił zbiorczą opinię rodzeństwa, siedząc przy stole z rękoma w kieszeniach i z cynicznym uśmieszkiem na twarzy a przynajmniej tak sobie pochlebiał, myśląc, że jest cyniczny. Wszyscy mawiali, że wujek Edgar uśmiecha się cynicznie, a Frank uwielbiał swojego krewniaka i naśladował go w każdy możliwy sposób. Dla mnie jednak, a zapewne i dla was, jego uśmiech wyglądałby dokładnie tak, jak dla kuzynki Mary, czyli jak zupełnie nietwarzowy grymas wielkiego niezadowolenia. Strasznie się cieszę, że cię widzę, kuzynko Myro, wyjaśnił Frank, starannie dobierając słowa. Twój pobyt u nas znacznie uatrakcyjni te dni. Jednak samo Boże Narodzenie to nuda, kompletne nudziarstwo. Tak właśnie, wujek Edgar nazywał to, co go nie interesowało. Więc Frank był pewien, że użył właściwego określenia. Mimo to zaczął się zastanawiać z pewnym niepokojem, dlaczego kuzynka Mera tak dziwnie się uśmiechnęła, słysząc jego słowa. – To okropne – oznajmiła pogodnie. – Sądziłam, że wszyscy chłopcy i wszystkie dziewczęta nie mogą się doczekać świąt i uważają je za najlepszą część roku. – My nie – odparł Frank posępnie – co roku jest identycznie. Wiemy dokładnie, co i kiedy się wydarzy. Wiemy nawet, jakie prezenty dostaniemy. I w pierwszy dzień świąt zawsze wygląda tak samo. Wstajemy rano i znajdujemy skarpety pełne przedmiotów, z których połowy wcale nie chcemy. Później przychodzi pora na obiad i robi się ciasno, bowiem gościmy wszystkie ciotki i wszystkich wujków. Co roku pojawiają się te same osoby i co więcej mówią te same rzeczy. Ciotka Dezda rzuca za każdym razem. Franki, ale ty urosłeś, chociaż że nie cierpię, kiedy nazywa się mnie Franki. Po obiedzie wszyscy pozostają przy stole i do końca dnia tylko rozmawiają. Tak to właśnie wygląda, więc owszem, Boże Narodzenie to utropienie. Nie ma w nim ani odrobiny radości, dodała Ida z niezadowoleniem w głosie. Ani krzty, potwierdziły bliźniaczki churalnie, jak to zwykle robiły. Jest dużo słodyczy. Derby wyłamał się z szeregu. W sumie lubił święta, ale wstydził się do tego przyznać przed Frankiem. Kuzynka Myra obdarzyła ich kolejnym tajemniczym uśmiechem. Mieliście zbyt dużo Bożego Narodzenia, drodzy zbornowie. odparła z powagą. To zaburzyło wam smak, jak to zawsze bywa wówczas, gdy się z czymś przedobrzy. Próbowaliście kiedyś podarować komuś Boże Narodzenie? Rodzeństwo spojrzało na kuzynkę z powątpiewaniem. Nie rozumieli, co oznaczają jej słowa. Zawsze wysyłamy prezenty kuzynostwu. Odparł Frank niepewnie. To też jest nudne. Mają mnóstwo wszystkiego, więc wymyślanie czegoś nowego bywa uciążliwe. Nie to miałam na myśli, powiedziała kuzynka Mera. Jak sądzicie, jak wyglądają święta u małych Rolandów z Rudery? Albo u samiego abota ze skrzywieniem kręgosłupa. Czy rodziny fręcza Joe'ego za wzgórze? Skoro wy macie za dużo Bożego Narodzenia, może podarujecie go trochę tym dzieciakom? Rodzeństwo popatrzyło po sobie. Nigdy wcześniej nie słyszeli o takim pomyśle. Jak mielibyśmy to zrobić? Zapytała Ida. Rozpoczęła się narada. Kuzynka Mera wyjaśniła, na czym polega jej plan, a młodzi ozbornowie nie kryli swojego entuzjazmu. Nawet Frank zapomniał, że przecież miał się uśmiechać cynicznie. – Robimy to, ozbornowie! – zakomenderował. – Jeśli rodzice wyrażą zgodę – sprostowała Ida. – Ale to będzie radość! – stwierdziły bliźniaczki. – Z pewnością! – powiedział Derby z pogardą – Wcale nie zamierzał mówić czegokolwiek pogardliwie, jednak słyszał, jak Frank wypowiadał dokładnie te same słowa takim samym właśnie tonem i sądził, że oznaczają aprobatę. Wieczorem kuzynka Mera odbyła rozmowę z rodzicami Osbornów, którzy, jak się okazało, przyklasnęli ich planom. Kolejne dni obfitowały w emocje i upłynęły na wykonywaniu wielu zadań. Początkowo wszystkie sugestie wychodziły od kuzynki Myry, ale z czasem entuzjazm rodzeństwa przewyższył zaangażowanie Myry i młodzi Osbornowie sami zaczęli wysuwać propozycje. Jeszcze nigdy tydzień nie minął im tak szybko i jeszcze nigdy tak dobrze się nie bawili. W Boże Narodzenie w domu pod Jodłami nie pojawiły się żadne prezenty licząc podarunku, które sprawili sobie nawzajem kuzynka Myra oraz państwo zbornowie, Dzieci poprosiły, by tydzień przed świętami wręczyć im pieniądze, które miały zostać przeznaczone na prezenty dla nich. I tak też się stało, bez żadnych pytań. Wujowie i ciotki przyjechali o stosownych porach, jednak to nie nimi zaprzątało sobie głowę rodzeństwo. To byli goście ich rodziców, a młodzi osbornowie urządzali własne przyjęcie świąteczne. W mniejszym salonie rozstawiano duży stół pełen dobroci. Ida i bliźniaczki wszystko samodzielnie przyrządziły. Kuzynka Myra na wszelki wypadek odrobinę im pomogła. Frank i Derby zaś usunęli pestki z rodzynków i zajęli się rozciąganiem masy na domowe cukierki. Wszyscy razem udekorowali pokój, nieszczędząc szczędząc zielonych gałązek. A potem pojawili się ich goście. Najpierw mali Rolandowie z Rudery, łącznie siódemka. Wszyscy mieli czerwone, błyszczące buzie i milczeli jak zaklęci. Tacy byli nieśmiali. Po nich przed drzwiami stanęli synowie Frencha Joe'ego, czterech czarnookich chłopaków, którzy dla odmiany nie mieli pojęcia, czym jest nieśmiałość. Frank pojechał konno na wieś i przywiózł samiego o skrzywionym kręgosłupie, a po nich przybył ostatni gość. Mieszkająca nieopodal mała Tilly Mader, dziecko z przytułku przygarnięte przez pannę Rankin. Wszyscy wiedzieli, że panna Rankin nie obchodzi świąt. Mimo, że w nie nie wierzyła, pozwoliła Tilly przyjąć zaproszenie od Osbornów. Początkowo wszyscy zachowywali się dość sztywno i niepewnie, jednak szybko się ze sobą zapoznali. Kuzynka Myra, która jadła obiad z dziećmi zamiast z dorosłymi, była wyjątkowo wesoła. A młodzi zbornowie śmiali się tak przyjaźnie, że wszelkie napięcie zniknęło i po sztywności nie zostało ani śladu. Cóż to był za radosny posiłek. Wybuchy śmiechu docierały nawet do wielkiego salonu po drugiej stronie korytarza, gdzie biesiadowali dorośli w dość poważnej atmosferze. Młodzi goście pałaszowali z apetytem przysmaki postawione na stole i jak się grzecznie zachowywali, nawet chłopaki Joego. Myra po cichu obawiała się manier czworga młodzieniaszku wyglądających na łobuziaków, jednak bezpodstawnie. Maniery mieli nienaganne. Przez trzy dni, odkąd zostali zaproszeni na świąteczny obiad w wielkim domu, pani French Joe suszyła im głowy, napominając, że mają nie przynieść jej wstydu. Gdy wesoły obiad udobiegł końca, młodzi Osbornowie wnieśli choinkę pełną prezentów, które kupili za pieniądze przeznaczone na ich własne podarki. Czegoż tam nie było? Każdy z chłopców Frencha Joe'ego dostał parę łyżew. Sami otrzymał zestaw pięknych książek, a Tilly nie posiadała się z radości na widok dużej woskowej lalki. Jeśli chodzi o małych Rolandów, każdy z dzieci dostało to, o czym skrycie marzyło. Oprócz tego na każdego z gości czekało mnóstwo orzechów i cukierków. Frank zaprzągł ponownie konia, tym razem do sań, i młodzi osbornowie pod opieką kuzynki Myry zaprosili swoich gości na kulik. Gdy po rozwiezieniu zaproszonych dzieci wrócili do domu, już zmierzchało. – To były najweselsze święta Bożego Narodzenia w moim życiu – powiedział Frank empatycznie. – Myślałam, że to my sprawimy innym radość, a w rzeczywistości to oni sprawili ją nam. Zauważyła Ida. Czy chłopcy od nie byli zabawni? zachichotały bliźniaczki. Jak oni słodko mówili! Po dzisiejszym dniu będę się przyjaźnił z tedym Rolandem, oznajmił derby. Jest co prawda ode mnie wyższy o dwa centymetry, ale za to ja jestem trochę starszy. Wieczorem, kiedy najmłodsi Osbornowie poszli już spać, Frank, Ida i kuzynka Myra usiedli przy stole, by porozmawiać. Nie poprzestaniemy na Bożym Narodzeniu, stwierdził Frank pod koniec rozmowy. Będziemy kontynuować nasze dzieło w ciągu roku. Nigdy wcześniej nie przeżyliśmy tak cudownych świąt. Odkryliście sekret szczęścia, powiedziała kuzynka Myra łagodnie. A Osbornowie zrozumieli od razu, co ma na myśli koniec